Dzień dobry. Poproszę do Ryszla. Jak już zapewne się domyśliliście Wsiadłem w autobus i pojechałem do Rzeszowa Znajduję się już na miejscu Jestem na Rzeszowskim dworcu autobusowym Jest ciemno, jest zimno Odczuwam pewien dyskomfort, bo wysiadłem Z autobusu, w którym był jak w saunie A tutaj jest zimno i mój organizm musi się Dostosować do tych Warunków I jaki jest plan? najpierw pójdę do zaprzyjaźnionego Pabun, wypiję ciepłą kawkę później pójdę coś zjeść bo jestem głodny i pójdę na mieszkanko yy, w którym kiedyś mieszkałem ze znajomymi i tam będziemy nagrywać dzisiejszy odcinek przynajmniej tak mam nadzieję, że uda mi się kogoś namówić ktoś ze mną porozmawia zapraszam was ciepło do wysłuchania kolejnego spotkania to będzie już spotkanie 9 z podcastową kawiarenką Papa Cafe i jestem już na rynku i widzę, że Rzeszów w tym roku postawił na ładne ale skromne ozdoby wszystkie latarenki na rynku są koloru pomarańczowego a na czubeczkach mają coś na kształt stroboskopu. Takie żaróweczki mrugające. Jakby ktoś cały czas robił mi zdjęcia. No a na środku rynku, gdzie jest studnia, ładna taka szopeczka ubrana w niebieskie lampiony, choinka na czubku. Bardzo ładnie. I widzę, że ktoś pomyślał i zeszłoroczne ozdoby, które wisiały tutaj na rynku, na latarniach nie zostały powiedzmy nieużyte. Po prostu znalazły się w innej części miasta, tam gdzie albo nie było ich aż tyle, albo nie było ich wcale. I więcej tego rzeszowskiego uroku świątecznego można zobaczyć na innych ulicach. Słuchasz jedynego podcastu w tej części kraju. Papa Cafe. Moje gadanie przerwał telefon. Już wiem co i jak. W takim razie nie będę sobie więcej przymrażał ręki do mikrofonu. Yy, zajmę się tymi swoimi przyjemniejszymi rzeczami na chwilę, a odezwę się już z miejsca docelowego, do którego zmierzam na samym końcu. Także teraz może na początek jakąś muzykę, coś tam ciekawego dla Was znajdę, jak zwykle. Mam taką nadzieję, że podobają Wam się te kawałeczki, no a ja znikam i do usłyszenia za chwilę. Jestem już na miejscu. Dzisiaj ja jestem gościem Wesołego Mieszkania na Wyspieńskiego. A moim gościem, gościem Papa kafe jest Magdalena. Ciocia Madzia. Ciocia Madzia. I porozmawiamy dzisiaj o świętach. Cześć. Cześć, Papa. Z czym kojarzą się święta? Kojarzą mi się z Wigilią. Kojarzą mi się z leniuchowaniem przed telewizorem. Kojarzą mi się z Kevinem sam w domu. I kojarzą mi się z, ze spotykaniem się z ludźmi, których dawno nie widziałam. Z tymi się najbardziej I z którymi, za którymi za bardzo tęsknisz. Tak? Tęsknię albo nie tęsknię, ale... Nie, tak. Naprawdę święta kojarzą mi się ze spotkaniami z ludźmi, których dawno nie widziałam. Z rodziną. Z rodziną też, ale mniej. Mam bardzo małą rodzinę. Z ludźmi, czyli no, z przyjaciółmi. Mieści, żeby... Mieścisz swoją rodzinę w M2. Moją rodzinę jeszcze w, w, w Wigidie. I tyle ich widzę, co w Wigilię. Nie mam czyli pracy. mówisz, że spotykasz się w święta ze znajomymi. Tak. tak, znaczy, no, Może nie same święta, ale tak głównie. No, to święta to nie tylko same święta, tylko cała przerwa świąteczna i wszystko o, przed i po dla mnie. O ten okres między tak. taki świętami powiedziałaś Kevin sam w domu, w Nowym Jorku. To tak. Niektórzy mówią, że święta bez Kevina to święta stracone. Tak. A dla mnie takim akcentem świątecznym, jeżeli chodzi o filmy, to jest w krzywym zwierciadle. Witaj święty Mikołaju. W krzywym zwierciadle. Zaraz to jest, to jest to, jak szukali tej choinki tak bardzo Ta. długo. O, to My jest view. genialny film. To Ten, jest genialny To jest najlepszy film. na Chase? Świec. Tak. To jest, ja to to, to jest najśmieszniejszy na pewno. Ale najbardziej. Romantyczny i świąteczny, nie wiem, kojarzący się z duchem świąt amerykańskiego Bożego Narodzenia jest ten moment, jak zapalają ten, podpalają, czy tam zapalają te lampki na tym domu, i tak wszystko tak jaśnieje. Już myślałem, jak powiesz, jakiś inny romantyczny film, no faktycznie. Bo to jest taki, romant taki romantyczny, no nie wiem, może źle powiedziałam, nie romantyczny, taki. Mm, no taki nastrojowy moment, straszny naj, Najbardziej nastrojowy moment w tym filmie to jest jak jego szwagier czy brat wylewa gnojówkę do, do szamba, to szambo. Tak, ze swojej przyczepy. Nie, przyjeżdża do niego ten przyjaciel w tej przyczepie. To nie, to jest, to jest rodzina jakaś. Tak, no, o tym przecież są żoną. No dobrze, a czekasz na święta? Czy czekam? Czekanie na święta to było wtedy, kiedy czekało się na coś specjalnego, co miało nastąpić na święta. Dzisiaj ciężko jest powiedzieć, że się czeka na święta, bo one same do ciebie przychodzą, one na ciebie czekają, od dnia 2 listopada po wszystkich świętych. A, mówiłem o tym całkiem niedawno, że właśnie mordują nas, tylko ściągną znicze z wystawy i mordują tak. nas Nawet niekoniecznie muszą czerwonymi Chrismastami i tak. girlandami. Po prostu nakryją znicze bombkami i zmiana, zmiana wystawy na tym polega. Tak. No ale pytam o oczekiwanie. Bo mam takie zdanie, że dawniej czekało się na święta, bo w święta było coś, czego dzisiaj nie mamy. To oczekiwanie mm -hmm. pachniało nam choinką. No nie, ja ty miałeś sztuczną. No. Ale oczeki oczekiwanie pachniało nam choinką, pomarańczami, tymi wszystkimi daniami wigilijnymi, wypiekami. Coś, czego może nie było na co dzień, a dzisiaj tego... No dziś nie mamy to. Praktycznie każdego dnia nie ma problemu, prawda? Każdą no. zachciankę możemy w każdej chwili spełnić, pędząc do sklepu. No tak, to jest związane z tym takim przesyceniem nas wszelkimi, yy, przesyceniem wszystkich zmysłów. Wzroku, smaku, słuchu, prawda? No. Jesteśmy taki tacy, no... Nic nam nie brakuje, a jak nie ma jakiegoś braku, to nie ma potrzeby, nie? Więc no, kiedy... nie potrzebujemy czegoś takiego specjalnego w te święta. Oczywiście reklama robi swoje, ale... No, nie czekamy na coś takiego specjalnego, co będzie przez te dwa lub trzy dni. Mamy to zagwarantowane przez dwa miesiące wcześniej. Tak. I się przejadają. Nam się święta, zanim się zaczną. Mhm. A później się kończą, zanim się zorientujemy, że tak naprawdę się zaczęły. Mi się wydaje, że tak naprawdę coś takiego znaczącego bardzo jest w świętach dla ludzi, jakichś, nie wiem, wierzących, no, dla których to te święta mają jakiś taki um, religijny bardzo wydźwięki, oni je traktują tak bardzo, bardzo poważnie i chyba oni tak no, mi się wydaje czekają na te święta. Mówisz oni, a ty, ty nie, nie, nie, nie? Nie wierzysz w święta Też, takie? Też, tylko że może inaczej jakoś, papa, to byśmy musieli wejść na tematy całkowicie nie, tak. szerokie, wypłynąć tam morze, naszych rozważań, tutaj jakieś... Uto utonęlibyśmy w Utonęlibyśmy, tak. Ja jeszcze tak odnośnie oczekiwań i, i miałem dwa lata temu takie, takie spostrzeżenie, nie wiem jak to jest teraz, musiałbym zweryfikować własne myśli na ten temat, ale tak sobie mówiłem, że um, tęskniliśmy do tych świąt, tęskniliśmy, teraz już tego nie ma, bo, bo przejadło nam się to z roku na rok. No i mam wrażenie, że na przykład zakładając własną rodzinę, um, też będziemy dążyć do tego, żeby nasze dzieci przez te Pierwsze lata swojego życia, czy tam nawet kolejne, jak najdłużej, były na tyle nieskażone, żeby właśnie oczekiwały tych świąt. Tak, mi się wydaje, że właśnie od nas zależy, czy stworzymy taką atmosferę, czy jej nie stworzymy. To jest bardzo ważne. Wydaje mi się też, um, jakieś takie właśnie stosunki panujące w rodzinie są bardzo ważne, bo w sumie to są jedyne tak rodzinne święta w naszej kulturze prawda polskiej, tak głęboko zakorzenione, tak rodzinne i jak nie ma się właśnie, tak jak ja na przykład dużej rodziny, nie ma za bardzo kogo odwiedzić, nie ma się już dziadków, babci poszczególnych, wujków, nie za bardzo się utrzymuje kontakty, to tracą ten rodzinny charakter. No wiadomo, z rodzicami, ale jak się siedzi trzeci wieczór z rzędu z rodzicami, no to traci się, że tak powiem, no wiarę w rodzinne no, wie, święto. Tak, tak dokładnie. Wiem, jak, jak to wygląda, bo u nas rodzina jest niewielka, spotykamy się rzadko no jeżeli już, to właśnie też święta albo lato, a Boże Narodzenie spędzamy właśnie w swoim gronie i to zazwyczaj każdy szybko w swój kąt się udaje. udaje. No to jest właśnie takie przykre, bo jeszcze czekamy, niby czekamy, niby mówimy, że nie czekamy albo, że jesteśmy tam przesyceni reklamami i wszystkim, ale tak naprawdę przechodzi ta wigilia i po tej Wigilii coś dalej na coś człowiek czeka. Nie? A tu już nie ma na co czekać. No prezenty. No kozenty. No. Kolejne ciochy i skarby ciochy. Dostajesz, tak? Kolejne. No nie po... no, teraz troszeczkę jeszcze czasami różnie no. Gacie tacie. <głos> nie po tacie koniecznie. No. Hmm. I pasowały. Choinkę ubierasz sama? No właśnie u nas tak jest w rodzinie, że ja od... odkąd pamiętam, zawsze ja ubierałam choinkę. Ta to światełka zakłada, ja reszta całą czy... To u mnie brać światełka i ja reszta. Mm. Mm. Mm. masz takie babie zajęcie. No sorry, nie mam siostry. <głos> w kuchni też siedzę na święta niestety. Mm. A... Albo stety, nie? U mnie było zawsze tak, że na mojej głowie było sprzątanie i ubieranie choinki, ale w tym roku mama zapowiedziała, że najwyższy czas Magdalenu 25 lat stuknęło, trzeba się nauczyć gotować. Ćwierć, wiesz. <głos> <głos> nauczyć się tak. Będziesz zabijać, dostaniesz misję zabicia karpia. Nie, u nas się nie zabija karpia. U nas się robi rybę w galarecie, gotową pangę, wsadza się w galaretę. I... Pangę? No, albo śledzi się i smaży masz, w tym, w jakimś zalewie. Nie zalewie, przepraszam, tylko w jakimś cieście piwnym czy czymś takim. Mm. No, widzisz, taki... Każdy ma coś innego yy, mm. na Wigilię. U mnie mm. jest na przykład zawsze grzybowa. Taka... Zupa grzybowa? Mhm. Mm to mnie. Ale taka wiersz specjalna, suszone grzybki wiesz, w lecie i czekają sobie do wigilii. to u nas jest taka zupa grochowa z suszonymi śliwkami, z suszonymi gruszkami. No widzisz, co jeszcze? Pierogi. Muszą być koniecznie z kapustą. Z kapustą, ze śliwką. Suszone. I ze śliwką też. I z kapustą, i ze śliwką. Czasami robimy śledzia takiego z rodzynkami, z cebulą, z przecierem. A to nie, ja nie tak... A bo to takie? Znaczymy... No a barsz, czerwony z uszkami to chyba w każdym domu. No właśnie, że nie, bo u nas to jest tak przemiennie. Zazwyczaj jest ta grzybowa z tych suszonych grzybków, a barszcz czerwony raz na jakiś czas. No, to zawsze To jest pierwsze danie i jest zawsze podawane najpierw. Od... No to u nas właśnie ta grzybów. Zawsze barszcz czerwony z łóżkami. No i łóżka z, łóżka z grzybami, czyli wychodzi na to, że jednak grzyby są najważniejsze. No. Chociaż jako biologica muszą dodać, że grzyby są bardzo mało wartościowe. No tam one się składają w wodę i mineralne. No, no dokładnie. I są ciężkostrawne do tak. Takie pieczarki na przykład, to ile to ma dziadostwo wody? A to pieczareczki to są troszkę inne, Niż takie leśne. Dobrze, Tak przeszliśmy od ubierania chłinki do dań. Co jeszcze takiego z, z takich dań wigilijnych, jakichś specyficznych? No to ryba była, ryby, ryby, i groch musi też być w jakiejś zupie grochowej. Czyli karpia nie, nie zabijacie, jesteście hmm. humanitarni. Możesz należeć do tych, do przyjaciół karpia. W ogóle ja uważam, że to jest jakaś wielka, wielka pomyłka: kupowanie żywych karp i zabijanie ich. A, karp pływa, kolenda ze słowami typu, już karp, już pływa w wannie, to jest dla mnie jakaś sadystyczna piosenka, nie wiem, co to w ogóle jest, co to mu znaczyć. Ryba też nie? No, dlatego ja na przykład, jeżeli kupię karpia, to takiego już bez... bez środka jest. Taki... No tak, ale to jest też bardziej humanitarne. Jak już ktoś no. gdzieś wyłowił tego karpia i od razu humanitarnie zabił, no to uciął mu głowę na przykład. No to co ja mówię, brzmi tragicznie, ale jest naprawdę dla karpia zdecydowanie lepsze. Wiadomo, że on mm. tylko jest hodowany po to, żeby go zjeść, no ale jak już po to, to trzeba go tak zabić, żeby... No niby te... ryby nie czują, ale ja tam nie wierzę. Ty, ty tego nie widziałaś i jesteś, wiesz... To nie chodzi nie. O, że nie widziałam, tylko chodzi o to, że wierzę, że jak to zrobiono szybko i jakoś tak w sposób, no, no taki, żeby nie robić krzywdy temu karpiowi, nie? Przecież no, takie karpie duszące się, to już nawet nie chodzi o to, może on nie ma rzeczywiście tych receptorów bólu, no ale sorry, jak on pływa we własnej krwi w takiej za gęst gęstwinie zawiesinie, to samo to jak się dusi, to przecież czuje, nie? Nie, my ostatnio. Nie cierpieć, ostatnio? Nie, w zeszłym roku mieliśmy karpę, ale tak to czasami się zdarza jakieś inna ryba. Też niektórzy się dziwią na przykład. A inni też eksperymentują. Niektórzy nie lubię ryb. Takich mieliśmy. Słodkowodnych, do... się takich ryb, nie tego. Raczej takie po prostu gotowe, gdzieś tam wyłowione na morzu i przywiezione. A panga to jest w ogóle jakaś, o, nie, koreańska, tylko. Nie, wiem skąd, nie wiem skąd to jest, to jest nie, z jakichś z tych azjatyckich. Nas pangi jakoś złącznie całą Chińszczyzną. Zalała, zna, kraj zalany pangą. W ogóle jak zaczęły się te wszystkie świąteczne reklamy, to reklamowali i w jednym, w drugim markecie. promocje na rybę. Nie? Ale mam nadzieję, w tamtym roku były takie skandali z tymi karpiami. Mam nadzieję, że już to w tym roku nie będzie już czegoś takiego. Albo, że ludzie zmądrzeją i w takich miejscach, nie wiem, przestaną kupować. Zaczniesz prowadzić akcję, tak jak wolny Tybet to wolny karp. <grym> Nie chodzi że wolny, tylko chodzi o to, że męczony, bo to jest, ja nie wiem, co to za urok normalnie, jeść zamęczonego karpia w Wigilię. Pewnie. Śpiewasz kolendy? U nas w domu puszcza się kolendy y, normalnie z płyty. Nie śpiewa się My kolęd, bo, znaczy moja mama czasem śpiewa, moja mama ma dobry bardzo słuch rodzinnie i gra czasami na gitarze. A reszta jakoś tak bardziej jesteśmy potacie, więc mniej śpiewamy, co by nie. <gry> to, to mi nikt śpiewa. <gry> nie, my też nie śpiewamy, ja jakoś staram się też nie próbować śpiewać. To bo ciekawutko mogło... w te sobie jeszcze w trakcie ligi. -li. Mogłoby tak to się wódka. źle skończyć, nie? Wiesz? Po co komuś tak nie dość, że wszyscy są razem, to jeszcze uprzykrzać komuś życie. <gry> Śpiewając kolędy, mordując po kolendzie też nigdy nie chodziłaś. Jak byłaś małą dziewczynką, nie, nie ubierali cię w aniołka. Ja i... nigdy bym nie pochodziła. Nie ja bym nie podchodził, ja uważałam, że to jest takie, takie. Teraz jest coraz mniej tych kolędników, nie? Rzadko. Dzieciakom się nie. Należy, pewnie są takie lata, że jak przejdą jedni, zbiorą coś, to od się zwiedzą. I następni, i następni, tak czasami... U nas, u nas w zeszłym roku było mało kolędników. Już nie, nie chce się dzieciakom chyba Zale... chodzić za kasą. Powiem Ci, że zależy. Były takie lata, że nawet teraz niedawno. Było tak parę lat, że nie było w ogóle kolędników, ale dwa, trzy lata temu było tak, że chyba sześć było ich przecież. Ale to wiesz, kolędnicy jak przyjdą, przyjdzie śmierć. Jakiś tam diabeł. Kto tam jeszcze chodzi? Mm, Turon. Jakiś tam jeszcze... Tego mi właśnie brakuje. Jakiś taki chłopiec z gwiazdą. Nie wiem, to, to, kto to ma, kogo Pastuszka czy kogoś ma tam jakiś aniołek. No to jakieś przedstawienie, czy tam zakolendują No to, nie, to, to nie, jest nie. coś, ale nie na przykład przyjdą jeden śmierć, a drugi tak, na przykład... Pod prześcieradła ben. wystaje... Tak, jesteśmy kolędnikami, dajcie dziesiątkę, rzućcie. No, u nas raz przyszli, że było dwóch gości, jeden robił za Maryję z dzieciątkiem. No, a jest, masz jakąś taką piosenkę, jakąś muzykę, która kojarzy Ci się ze świętami? Niekoniecznie są to kolendy. Niekoniecznie jest to last Christmas. Tak. Jest dużo takich właśnie, zazwyczaj tych znaczy, powiem, amerykańskich kawałków. Ostatnio to... właśnie jakiś, wiesz, jakiś był program, hmm, chyba w TVN, Dzień Dobry TVN lub coś w tym stylu. I jakiś gość właśnie z jakiegoś rady, jakiegoś alternatywnego. Nie wiem, co to było właśnie za, Jakiś, jakiś chill-out właśnie, coś się reklamował. Jakiś taki... Jakiś taki łysy, niesympatyczny. W każdym razie razie mówią właśnie, że ma wysy tych kolęd, tego George'a Michaela, puszczanego po raz setny, tych Maria Curry i tych innych, tych wszystkich tych takich, które lecą tysiące razy w kółko i w kółko, w supermarketach, w radiach i tak dalej. Ale ja w sumie lubię te piosenki, bo one lecą tylko na święta i jak je nawet słucham trzy tygodnie w grudniu, to mi się nie znudzą, bo później nie będę ich słyszeć przez cały rok nie no mi się, a najbardziej to chyba lubię to jest taka kongluzja, no nie wiem kto to śpiewa dokładnie, ale też jakiś znany, amerykański wykonawca Driving Home for Christmas jest taki. No wiem, wiem, Ja po tytułach średnio kojarzę. No, ale jest to, coś to jest takiego, tak zaczyna. taki mm. głos fajny, miły, ja nie wiem. Teraz to była chyba przeruby chyba ktoś miał po polsku, ale ja nie lubię przerówek. Jest jedno, jeden taki utwór, który w Kevin sam w domu jest i to mi się strasznie podoba i może właśnie posłuchajcie tego teraz. I nagle ni stąd ni przywitam przywitał nas poranek. No wczoraj niestety nie skończyliśmy naszej rozmowy, bo zjawili się kolejni współbiesiadnicy. Także zajęliśmy się przyjemnym punktem wieczoru. No aż właśnie zastał nas ten poranek i mam takie wrażenie, że kładłem się spadzi, była jesienia, teraz jest zima. Bo za oknem z minuty na minutę robi się coraz bardziej biało. Pada śnieg po deszczowej nocy. Przyszła właśnie zima. Aż nie chce mi się wychodzić na zewnątrz i zmierzyć się z tą breją spadającą z nieba.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 Bo mam głos niewspółmiernie... E, do wieku? Do do wieku. No ale to widzisz, to, to odmła, odmładzamy cię. No nie, bo ja taki mam ziomkający zamiast, taki wieś, nie taki słodziuchny, tylko taki... Dajemy ci drugą młodość. Stala, jak sobie teraz głos, po, Jak ma. sobie teraz pomyślę, że ponad godzinę w autobusie w tych mokrych butach spędzę, to mnie normalnie... Nie, bo mi... W sumie jeden piernik ci ściągnę, czy nie ściągnę i tak mi kończyny odmarzną. Czekaj, tędy sobie pójdę, nie? Tam jest przejście. I tym oto sposobem odszedłem w kierunku zachodzącego słońca. To znaczy poszedłem na autobus i pojechałem do domu. Autobus na nieszczęście jechał długo jak mało kiedy. No ale to pogoda była jaka była. A ja musiałem męczyć się z, z litrami pośniegowej wody, która razem ze mną zapragnęła przyjechać z Rzeszowa do domu w moich butach. Wróciłem jestem i zabrałem się od razu za montowanie tego odcinka takim jestem. Ostatnio pędzę do, do, do tego, że jeżeli mam coś już nagrane, to żeby szybko zmontować i mieć te dwa dni zapasu zanim wrzucę na bloga. No i jeszcze nasuwa mi się takich kilka refleksji odnośnie tej mojej wizyty w Rzeszowie. No rozmowy nie udało się nagrać do końca, ale mam nadzieję, że dość dużo na temat świąt powiedzieliśmy, że dość, dość wyczerpaliśmy ten temat może jeszcze można by było uzupełnić go, pewne, pewne tam drobniejsze tematy, prezenty i takie poboczne wątki no ale nie dzisiaj, to może innym razem, może za rok jeżeli będę tu za rok a chciałbym być jeśli chodzi jeszcze o Rzeszów, to mieliśmy okazję posłuchać na rynku rzeszowskim kolend w wykonaniu zespołu Ratatam ale niestety to, co próbowałem zarejestrować, jest tak przesterowane, że nie da rady się tego wrzucić w jakości, która byłaby do przyjęcia przez wasze ucho. No, ba bardzo żałuję, że wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że będę miał niebawem okazję ku temu, no, żeby móc nagrywać w takich warunkach właśnie zbliżonych do tego, żeby, żeby taka okazja Pozwoliła mi dojść do wprawy w ustawianiu odpowiednich parametrów, tak żeby takie nagrania koncertowo-plenerowe były zadowalające. Na ile ten odcinek utrzymany jest w świątecznym klimacie, to ocenicie już sobie sami. Teraz w najbliższych dniach właśnie będę miał okazję nagrywać ponownie poza domem. Będzie kolędowanie. No Mam nadzieję, że zaciekawi Was Taka forma Że spodoba się Wam to Podobnie jak Miało to miejsce w moim przypadku Kiedy to w zeszłym roku Po raz pierwszy postanowiłem, że pomarznę trochę I posłucham Śpiewających osób Które zbierają się W pierwszy dzień świąt Już od kilku lat Właśnie po to, by wspólnie pokolędować, no jest to takie kolendowanie troszeczkę inaczej, nacieszyć ucho mieszkańców mojej okolicy. No nie obiecuję, że będzie to nagranie, ale wstępnie zapowiadam, że jeżeli pogoda nie będzie odstraszać, tak jak ma to miejsce dzisiaj, to może wyjść z tego ciekawy materiał. Ubiorę kurteczkę i będę zasuwał posłuchać, a przy okazji nagrać coś dla Was. I mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego. I chyba powolutku będę już zmierzał do końca, bo za dużo tych takich dygresji. A jeszcze takie myśli autobusowe mam, bo jechałem właśnie w tą, tą stronę i zauważyłem, tak sobie patrzyłem i porównywałem ceny paliw na różnych stacjach i w ogóle doznałem szoku, że benzynka kosztuje już niecałe 3,50 ropa to w ogóle 3,40 hmm. no benzyny nie tankuje Tam, jeżeli tankuje to gaz no, widziałem u nas gaz szedł poniżej 2 zł no to to już było niewiele a w Rzeszowie po 1,77 zł widziałem także taki prezent na święta możemy lać do baku do pełna tak to, to mi się nasunęło a kolejna myśl, gdy już wracałem nasunęła mi się taka, że w taką zimną śniegową pogodę to można się zasnąć w barze i siedzieć, przeczekać zimę, ale to nie taki byle jaki bar, tylko weźcie sobie, wyobraźcie na pewno każdy oglądał Przystanek Galaska no i wyobraźcie sobie właśnie ten taki zimowy Klimat Alaski i tych mieszkańców przesiadujących wieczorem, spotykających się w tym barze. Także może my znajdźmy dla siebie w tym świątecznym okresie taki kąt dla siebie. Takie nasze miejsce, które pozwoli nam przeczekać, jeżeli na przykład będzie zła pogoda albo zła atmosfera, czego nikomu nie życzę. Jeżeli czegoś mam Wam życzyć, to przede wszystkim tego, żebyście miło spędzili ten świąteczny czas. Niezależnie od tego, czy będziecie świętować, czy po prostu będziecie mieć wolne dni. Spędźcie je miło. Pamiętajcie jeszcze o słuchaniu podcastowej Wigilii, o której wspominałem w ostatnim podcaście czyli noc z 24 na 25 grudnia od północy do, do drugiej. Siedzimy przed radejkami, ustawiamy trójkę i słuchamy o podcastach. Jak zwykle mówił dla Was Papa, wierzę w to, że szybko usłyszycie znowu mój głos. I mam nadzieję, że będziecie chcieli go usłyszeć. Także do zobaczenia w kolejnym spotkaniu z podcastową kawiarenką Papa Cafe. Cześć.